z historią. Tadeusz Kościuszko, Napoleon Bonaparte i książę Józef Poniatowski, trzej legendarni wodzowie wojskowi, których losy skrzyżowały się kiedy Rzeczpospolita była w potrzebie na przełomie XVIII i XIX wieku. To bohaterowie naszej opowieści. Jak próbowali zmienić lub zmienili historię Królestwa? Jak wpłynęli na jego dalsze dzieje? Tadeusz Kościuszko, rocznik 1746, bohater dwóch kontynentów, uczestnik wojny, która przyniosła wolność Amerykanom walczącym z Brytyjczykami. W swojej ojczyźnie obrońca Konstytucji 3 maja niepodległości i suwerenności Rzeczpospolitej w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku. Przywódca insurekcji dwa lata później, reformator Armii Polskiej. Po trzecim rozbiorze polski emigrant w Szwajcarii. Napoleon nazwał go bohaterem północy. Dlaczego Kościuszko był przeciwnikiem wiązania sprawy odzyskania niepodległości przez Polskę z Bonapartem? I nie ufał mu, choć spotykał się z Napoleonem w 1799 roku, kiedy Bonaparte przejmował władzę we Francji w wojskowym zamachu stanu. W 1815 roku o względy Kościuszki zabiegał bezskutecznie także car Aleksander I. Po klęsce kampanii napoleońskiej szukał w naczelniku sprzymierzeńca przy powołaniu marionetkowego Królestwa Polskiego. Napoleon rocznik 1769 to dla jednych genialny żołnierz, bojownik o wolność uciskanych narodów, spadkobierca rewolucji francuskiej, który walczył o wprowadzenie jej idei w życie i został obalony przez jej przeciwników. Dla drugich Bonaparte, bóg wojny to dyktator i despota, który przez całą Europę niósł rewolucję na sztandarach i jednocześnie tłumił zrywy wolnościowe narodów podbitych. Od 1804 roku swoimi działaniami spowodował upadek blisko 300 niezależnych organizacji państwowych. Z kolei w przeciwieństwie do Tadeusza Kościuszki nasz trzeci bohater, książę Józef Poniatowski, widział w Napoleonie męża opatrznościowego, który pokona naszych zaborców i przywróci wolną Polskę. Koniatowski, jako naczelny wódz księstwa warszawskiego rozszerzył dwukrotnie granice państwa utworzonego w 1807 roku przez wtedy już cesarza Napoleona odnoszącego spektakularne zwycięstwa na europejskich frontach. Bonaparte stworzył potężne cesarstwo w Europie, nie na długo. Jego kres, a tym samym kres księstwa warszawskiego rozpoczął odwrót spod Moskwy po nieudanej wyprawie na Rosję. Dalej była klęska w tzw. Bitwie Narodów pod Lipskiem w 1813 roku, gdzie zginął książę Józef Poniatowski, który był wierny cesarzowi do końca, mimo odnoszonych przez Bonapartego klęsk. Czy książę Józef mógł zostać królem, gdyby historia potoczyła się inaczej i spełniłoby się marzenie o odrodzeniu Rzeczpospolitej, które nadal nosił w sercu również sędziwy, ale niewierzący Napoleonowi Tadeusz Kościuszko? Skoro tak się nie stało, jaki był wpływ Kościuszki Napoleona Poniatowskiego na dalsze losy Polski? Dlaczego w związku z tym trwa ich legenda? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Dziś bohaterami są legendy swojego wieku, postaci chyba silnie, mogę powiedzieć, wpływające na historię tamtych czasów, panie profesorze. Sądzę, że nie tylko na historię tamtych czasów, ale jeszcze gdybyśmy rozmawiali 30 lat temu. Wybór tych postaci jako jednych z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych dla przeciętnych ludzi, którzy nawet słabo interesują się historią. Wybór tych właśnie trzech postaci jako szczególnie znanych, szczególnie rozpoznawalnych, budzących albo sympatię, albo antypatię, ale na pewno znanych, byłby oczywisty. Dzisiaj już nie jestem tego tak pewien. Mam wrażenie, że historia się zestarzała, użartem bym powiedział, Najmłodsze pokolenia już nie często sięgają do epoki napoleońskiej z taką pasją, jak sięgało jeszcze w moich młodziutkich latach moje pokolenie. Niemniej myślę, że nadal Napoleon, Kościuszko, książę Józef są postaciami ważnymi, rozpoznawalnymi, symbolicznymi, tak jak mało które w naszych dziejach. To, co w oczywisty sposób łączy te trzy postaci, czas, który zbiega się jednocześnie z likwidacją Rzeczpospolitej przez trzy państwa rozbiorcze i to właśnie oni, czyli najpierw Tadeusz Kościuszko, potem Napoleon i u jego boku książę Józef Poniatowski symbolizują nadzieję na to, że Rzeczpospolita nie jest na zawsze wymazana z mapy. To właśnie przykład walki o niepodległość, który symbolizuje przede wszystkim Kościuszko, ale także książę Józef Poniatowski i szansy, by ta walka mogła być prowadzona, jaką stworzyła, prowadzona z wielkim rozmachem, z wielkimi ofiarami także polityka imperialna Napoleona. To właśnie razem czyni z tych postaci symbolem nadziei na odzyskanie niepodległości, także zawodów tej nadziei. W pewnym sensie wokół każdej z tych postaci toczy się spór w naszej publicystyce historycznej, na ile te nadzieje na odzyskanie niepodległości wiązane z każdym z tych trzech bohaterów zostały wypełnione, a na ile zostały zawiedzione. To jest oczywiście spór o to, czy Tadeusz Kościuszko, który niewątpliwie jest symbolem nowego patriotyzmu polskiego, patriotyzmu, który symbolizuje ta czamarka krakowska, jak go opisuje Adam Mickiewicz, panu Tadeuszu. I miano też króla chłopów. Tak, no to może bardziej pewnie Kazimierz Wielki przy tym wymyślonym oczywiście ekspost tytule pozostaje, natomiast na pewno ta Sukmana Czamara Krakowska, bitwa pod Racławicami stoczona z walnym udziałem chłopów szturmujących z kosami na sztorc e, moskiewskie armaty. To tworzy jakby nową wersję patriotyzmu polskiego, który nie jest już tylko i nie powinien być tylko patriotyzmem szlacheckim, ale który zaczyna otwierać się na współudział chłopów najliczniejszej warstwy. I tworzyć symbole, które będą do chłopów nie od razu, nie w końcu XVIII wieku, ale 100 lat później, przy okazji setnej rocznicy bitwy pod Racławicami, insurekcji kościuszkowskiej, to właśnie już do setek tysięcy chłopów polskich ten właśnie symbol będzie przemawiał najsilniej. Ale czy udało się uzyskać niepodległość Kościuszce? Nie, ten szturm z kosami na trzy... Mocarstwa rozbiorowe bywa niekiedy oskarżany o nierozwagę albo wręcz o uleganie jakimś obcym potrzeptom w ryzykownej akcji, która ostatecznie pogrzebała nawet to maleńkie państewko, jakie pozostało po drugim rozbiorze jeszcze na mapie. I w takim sensie postać Kościuszki budzi dyskusję, a zwłaszcza w kontekście dwóch pozostałych bohaterów, o których dzisiaj mamy mówić, to znaczy księcia Józefa i Napoleona. Książę Józef symbolizuje wybór Nadziei na Napoleona, na zachodnie mocarstwo, które może pomóc w odbudowie Polski. Ta nadzieja, którą do końca z takim honorem reprezentuje książę Józef, także jest opatrzona znakiem zapytania, czy Napoleon nas nie zdradził. To jest sporo to, ile nam naprawdę obiecał Napoleon, a ile po prostu braliśmy, dlatego że w ogóle cokolwiek można było wziąć dla sprawy polskiej, dzięki temu, że Napoleon toczył wojny z zaborcami. Napoleon toczył wojnę z zaborcami, z Austrią, z Prusami i potrzebował żołnierzy, więc zachowywał się dość pragmatycznie o to, oskarżali go krytycy sprawy polskiej, że chodziło mu tylko o mięso armatnie, bo przecież powołując Polskę, no teoretycznie Rzeczpospolita się odrodziła, ale jako księstwo warszawskie. Tak, ja tylko niejako tytułem wprowadzenia do tej rozmowy o trzech wielkich postaciach sprzed 200 lat chciałem przypomnieć, że jakby ten spór, który z wielkim nasileniem trwa o znaczenie tych postaci w naszej historii, znajduje swoich wielkich rzeczników w osobach najwybitniejszych historyków końca XIX wieku, którzy ten spór rozpalili na nowo właśnie w stulecie insurekcji kościuszkowskiej, a potem w stulecie najważniejszych czynów militarnych i politycznych Napoleona oraz księcia Józefa u jego boku. To był Tadeusz Korzon z jednej strony, a z drugiej strony Szymona nazyć Ci dwaj wielcy historycy stanęli naprzeciwko siebie jakby w dwóch obozach i od tej pory, czyli już od ponad stu lat, utrwalił się ten podział. Jedni chwalą Kościuszkę, prawda, jak Tadeusz Korzon. To był ten wspaniały naczelnik, szlachetny człowiek, który okazał się bez skazy rzecznikiem skrzywdzonych i poniżonych chłopów. Przypomina się tutaj także rzecz, którą warto przypominać na pewno. Fakt, że Kościuszko, który zasłużył się bardzo dla Stanów Zjednoczonych w walce o ich niepodległość, pieniądze, które był mu winien za tę służbę rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczył w swoim testamencie na wykup niewolników w majątku prezydenta Tomasza Jeffersona. Ten testamentu Kościuszki nie zrealizował. To też warto z pewnym wyrzutem pod adresem demokracji amerykańskiej przypomnieć. Ale nie tylko rzecz jasna chodziło Kościuszce o niewolników w Ameryce, chodziło mu przede wszystkim o poprawę losu chłopów w Polsce, co na tyle, na ile pozwalały warunki końca XVIII wieku wyniósł na sztandary, a więc rzecznik przemiany Polski, jeśli nie dosłownie w Polskę ludową, to w każdym razie w Polskę ponadstanową. Równych tak. stanów. Polskę, która w jakiejś mierze będzie już ucieleśniała zdobycze rewolucji francuskiej. Ci, którzy nie są takimi entuzjastami rewolucji francuskiej, a przecież nie wszystko w tej rewolucji na pewno może się podobać, z tego względu, że nie wszyscy podzielają ten entuzjazm dla rewolucji francuskiej i nie wszyscy podzielają także tę wizję republikańską, którą niewątpliwie ucieleśniał Tadeusz Kościuszko. To właśnie dla nich często Napoleon jako grabarz rewolucji, tak jak go zresztą nazywał sam Kościuszko, dlatego nie chciał z Napoleonem współpracować, bo uważał go za grabarza ideałów rewolucji. Dlatego właśnie ci, którzy z mniejszym entuzjazmem odnoszą się do dziedzictwa rewolucji francuskiej, albo może bardziej przyciąga ich uwagę, ich wyobraźnię. Ten wspaniały blask no, najpiękniejszych chyba mundurów w historii wojskowości światowej, mundurów napoleońskiej armii. Pociąga ich ta niezwykła przygoda wojskowa, która no niewątpliwie jakoś oddziałuje na małych i dużych chłopców każdej epoki niemal. To sprawia, że właśnie Szymona Skenazy swoimi dziełami o księciu Józefie Napoleonie a sprawie polskiej ożywiają legendę Napoleona jako bohatera, któremu Polacy zawdzięczają po prostu powrót wiary w swoje możliwości. To, że własną szablą opartą o mocarstwo zachodnie wyrąbiemy sobie drogę powrotną do Polski. Mazurek Dąbrowskiego przecież akurat o tym bohaterze nie mówimy dzisiaj, ale przecież to właśnie epopeja napoleońska weszła do hymnu w postaci wspomnienia legionów u boku Napoleona utworzonych i ona przywołuje te nadzieje. Ona była na pewno potrzebna w końcu XVIII wieku. Czasem o tym zapominamy. Po latach mówiąc o zdradzie Napoleona, przypominając porzucenie na przykład legionistów polskich którzy walczyli dzielnie u boku rewolucyjnej Francji w porozumieniu z Napoleonem przez kilka lat na froncie włoskim i nad Renem, by zostać wysłani potem gdzieś tysiące kilometrów na daleką wyspę Santo Domingo i tłumić tam w imię Republiki Francuskiej bunt chłopów, czy można tak powiedzieć skolonizowanych mieszkańców, murzynów głównie, przywiezionych z Afryki do tej kolonii. Ten smutny epizod przywoływany jest właśnie jako argument, byśmy nie wierzyli Zachodowi, byśmy nie wierzyli Napoleonowi, ale właśnie to wszystko trzeba... Postawić niejako w naturalnym porządku wyobraźni początku wieku XIX, kiedy nie ma Polski na mapie, kiedy legiony przywróciły na nowo język polski, w tym samym niemal dniu, kiedy podpisana została w Petersburgu ostateczna konwencja rozbiorowa, zaczynająca się od stwierdzenia, że nigdy nie zostanie przywrócone imię Polski i nie zostanie ono na mapy z powrotem przywołane, na zawsze zostanie wykreślone i dokładnie w tym samym momencie w styczniu 1797 roku, dzięki Napoleonowi pojawiła się szansa, żeby Rozbrzmiał polski język komendy, żeby Polacy znowu z bronią w ręku zaczęli walczyć niemal od samego początku ostatecznego rozbioru o to, żeby ten rozbiór przekreślić, żeby wrócić na mapę. Na tym polega niewątpliwie najważniejsze znaczenie Napoleona i na tym polega właśnie także wyrzut pod adresem Kościuszki stawiany przez tych, którzy bronią legendy napoleońskiej. Dlaczego Kościuszko nie chciał pójść z Napoleonem? Dlaczego dwukrotnie odrzucił ofertę Napoleona? by stał się na nowo Kościuszko symbolem, tylko że symbolem już nie czamary chłopskiej Sukmany, ale symbolem wznowienia walki niepodległościowej w oparciu o Francję, mocarstwo zachodnioeuropejskie. Panie profesorze, czy Kościuszko uważał że jest wielkim wodzem i nie musi podpierać się, czy być u boku Bonapartego, czy to były względy pragmatyczne, czy jednak emocjonalne, osobowościowe. Bo wiemy, że między carem Aleksandrem I a Napoleonem Bonapartem toczyła się walka. Aleksander wprost zionął nienawiścią do Bonapartego i kiedy wreszcie go pokonał, nazwano go wybawicielem Europy. Jak to było w przypadku Kościuszki? Czy Kościuszko Uważał, że Napoleonowi nie, nie uda się pokonać imperium rosyjskiego. Przypomnijmy, że Kościuszko był 23 lata starszy od Bonapartego. W momencie, kiedy rozbłysła gwiazda młodziutkiego dwudziestokilkuletniego generała wojsk rewolucyjnej Francji, który nagle zaczyna bić jedną armię austriacką za drugą w północnych Włoszech, Staje się jasne, nawet dla kogoś, kto jak Kościuszko dowodził już bitwami, zarówno w wojnie, której broniono Konstytucji 3 maja przed najezdniczą armią rosyjską w 1792 roku, jak też później już w samodzielnie dowodzonym powstaniu insurekcji kościuszkowskiej roku 1794, było jasne dla Kościuszki i dla wszystkich innych. Wkrótce, kiedy Napoleon jako pierwszy konsul, a potem cesarz Francji będzie bił kolejne armie. Pruskie, austriackie, w końcu rosyjskie, że oto jest wódz, jaki nie ma żadnej paraleli w najnowszej historii Europy i świata, że to jest geniusz militarny. Może jeden tylko dowódca będzie później szczycił się tym, że miał lepszy jednak bilans zwycięstw, bo nie przegrał żadnej bitwy w odróżnieniu od Napoleona, który jednak kilka bitew przegrał. Tym jedynym zawsze zwycięskim wodzem był ten, który ostatecznie pokonał Napoleona, Wellington. Zwycięstwa spod Waterloo. Wszyscy inni z pewnością patrzyli na wyczyny militarne Napoleona z podziwem, z grozą być może, z pewnością, że równego sobie Napoleon na polu bitwy nie znajduje. I na pewno Kościuszce nie chodziło o sławę wojskową, bo sam siebie chyba za wielkiego wodza nie uważał i na pewno nie był wielkim wodzem Kościuszko. Historycy, Nawet ci jak najbardziej apologetycznie nastawieni wobec Kościuszki, czyli gotowi go chwalić w każdej sytuacji, stwierdzają, że ten szlachetny, wspaniały pod wieloma względami człowiek, doskonały inżynier, znawca fortyfikacji i umiejętnie potrafiący je wykorzystać na polu bitwy, nie miał wielu innych zalet. Dowódcy wojskowego dało to znać o sobie w kilku ważnych momentach. Najważniejszym zwycięstwem militarnym Kościuszki, to może warto podkreślić, bo mało kto zdaje sobie z tego sprawę, była dwumiesięczna obrona Warszawy w powstaniu 1794 roku, kiedy właśnie umiejętne manewrowanie siłami skoncentrowanymi w Warszawie to było około 40 tysięcy osób razem. Te siły potrafiły najpierw doprowadzić do odparcia wojsk pruskich dzięki umiejętnej dywersji zleconej przez Kościuszkę, czyli powstaniu na tyłach armii pruskiej. No i jednocześnie potrafiła ta zręczna bardzo obrona Kościuszki powstrzymać przynajmniej na właśnie dwa miesiące skuteczny szturm rosyjski. Natomiast w polu Kościuszko takich sukcesów wielkich nie odnosił. Został jednak pobity pod Szczekocinami, w ważnej bitwie, w której jakby wytrącona została inicjatywa operacyjna z rąk powstańców pod wodzą naczelnika, w czerwcu 1794 roku. No i rzecz jasna w tej tragicznej, ostatniej bitwie, bitwie pod Maciejowicami, w której ranny Kościuszko dostał się do niewoli w październiku 1794 roku. Także bitwy na kontynencie amerykańskim toczone z udziałem brygadiera Kościuszki, bo taki stopień otrzymał od władz amerykańskich. Później generała. Później generała, tak, ale większość jakby sukcesów odnosił jako brygadier jeszcze opierały się głównie na jego zdolności fortyfikowania pozycji amerykańskich, nie zaś na śmiałych i dobrze przygotowanych manewrach wojskowych. Ta bitwa, która przyniosła Kościuszce Order Virtuti Militari jako pierwszemu, dokładniej rzecz ujmując pierwszemu z trzech nadane Kościuszce, księciu Józefowi Poniatowskiemu i Michałowi Wielchorskiemu właśnie w zamian za zasługi w wojnie przeciwko najeźdczym armiom rosyjskim w 1792 roku. W bitwie, którą wygrał książę Józef Poniatowski, nie Kościuszko, w bitwie pod Zieleńcami, Kościuszko odegrał rolę poboczną, można tak powiedzieć, opóźnił nadejście części sił rosyjskich i pozwolił dlatego właśnie wygrać księciu Józefowi z głównymi siłami polskimi tę bitwę nad częścią niewielką zresztą sił rosyjskich. Natomiast sam Kościuszko, który stał się samodzielnym dowódcą w bitwie pod Dubienką w tej samej wojnie, bitwy tej niewątpliwie nie wygrał. Odniósł sukces swego rodzaju. Polegał on na tym, że z siłami czterokrotnie słabszymi od sił rosyjskich zdołał zadać przeciwnikowi duże straty i wycofać się w porządku. No ale, ale wycofał się z pola bitwy. To nie była zwycięska bitwa, bitwa pod Dubienką, choć pokazała właśnie zdolność Kościuszki do oszczędnego i rozumnego manewrowania wojskiem. Wymieniam te bitwy, by wskazać na to, że na pewno nie gloria wielkiego wodza była tym, co stworzyło zasłużoną legendę Kościuszki. Kościuszko wielkim wodzem nie był. Ale upominał się o niego Napoleon, o tego mistrza fortyfikacji. Nie chodziło chyba o to, by wykorzystać jego umiejętności inżynierskie. Po co był Napoleonowi potrzebny Kościuszko, skoro z nim się spotykał? Kościuszko stał się legendą właściwie w momencie, kiedy został wybrany naczelnikiem powstania. Od jego nazwiska przecież najczęściej określanego jako insurekcja kościuszkowska. Tę legendę zbudowały po pierwsze jego doświadczenie i aura sukcesów przywiezionych z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych był tam niewątpliwie najznaczniejszym obok poległego w tej wojnie Kazimierza Pułaskiego polskim ochotnikiem docenionym zresztą przez amerykańskich gospodarzy za swoje zasługi. Do dzisiaj pamiętanym, to też warto podkreślić, Kościuszko jest do dziś bardzo żywym elementem tradycji West Point, głównej amerykańskiej akademii wojskowej, jakby centrum szkolenia wojskowego armii amerykańskiej. Kiedyś fortu, który ufortyfikował i obronił Amerykanów przed atakiem Brytyjczyków. Tak, otóż w tej aurze ważnego uczestnika wygranej wojny w słusznej sprawie walki o niepodległość przeciwko zewnętrznemu imperium, Kościuszko wraca do Polski, i otrzymuje przydział do wojska de facto zastępstwo za księcia Józefa Poniatowskiego, królewskiego bratanka, kiedy ten, czyli książę Józef zostaje nominowany dowódcą dywizji podolsko-bracławskiej, czyli tej stacjonującej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, na Ukrainie. W roli tego zastępcy Poniatowskiego Kościuszko sprawdza się bardzo dobrze. Pozwoliło mu to także przyjąć bardzo poważne już zadania na siebie w wojnie 1792 roku, kiedy armie rosyjskie najechały Polskę chcąc zlikwidować ostatecznie próbę jej niepodległości i konstytucję 3 maja. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia żywa. Po co był Napoleonowi potrzebny Kościuszko, panie profesorze? Pewnego rodzaju legenda tworzona wokół sukcesów Kościuszki w wojnie 1792 roku i jego związek z radykalnym czy z lewicowym skrzydłem czy z pro rewolucyjnym skrzydłem środowiska politycznego w Polsce wtedy, czyli już w roku 1792, sprawił, że otrzymał tytuł honorowego obywatela Republiki Francuskiej właśnie za Dubienkę, której dalekie echa dotarły do Paryża i postanowiono wybrać sobie takiego bohatera rewolucyjnego w Polsce. To z kolei robiło wrażenie na zwolennikach radykalnego zrywu, który miałby uratować Polskę przed ostateczną zagładą i czyniło z Kościuszki już wtedy właśnie bardzo wyraźnego lidera tego radykalnego ruchu niepodległościowego. I w tej roli właśnie potwierdził się Kościuszko, przyjmując funkcję naczelnika przygotowywanego w konspiracji powstania. Powstania, które miało wybuchnąć już w 1793 roku. Kościuszko podjął decyzję o jego przesunięciu na początek roku następnego, chyba decyzję zresztą błędną, lepiej było szybciej uderzyć. Kościuszko był w ogóle z natury bardzo ostrożnym człowiekiem, jako wojskowy, jako planista. I to czyniło właśnie z niego no, nie najdoskonalszego wodza. Nie miał tej śmiałości, którą miał Napoleon. Ale to wszystko razem sprawiło, że w 1794 roku, kiedy powstanie wreszcie wybuchło, on został jego naczelnikiem i cały aparat propagandowy powstania, Służył mu, by wynieść go do roli właśnie nadludzkiej, rzecznika walki o wolność i niepodległość, który zmaga się z potężnym imperium rosyjskim, także z królem pruskim. I to sprawia, że Kościuszko, kiedy staje się więźniem carskim po bitwie pod Maciejowicami, ten jeszcze aspekt martyrologiczny, osadzenie w twierdzy burskiej Surowe traktowanie przez cesarzową Katarzynę II, a później uwolnienie i niezwykłe honory, które czyni mu następca Katarzyny, nienawidzący swojej matki za to, że zdecydowała się zabić swojego męża, a więc ojca nowego cara, czyli Paweł. Paweł na złość zmarłej Katarzynie postanowił docenić Kościuszkę i nie tylko uwolnił go natychmiast, dziesięć zaledwie dni po śmierci Katarzyny ale w dodatku wynagrodził bardzo Sowicie, Zaoferował mu 12 tysięcy rubli, co było ogromną sumą i oferował mu także możliwości kariery wojskowej w Rosji. Tej ostatniej oczywiście Kościuszko nie przyjął. Pieniądze wziął, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, po czym po powrocie ze Stanów Zjednoczonych do Francji odesłał te 12 tysięcy rubli z dość obraźliwym listem Pawłowi, wypowiadając także Przysięga, że nie będzie przeciwko imperium rosyjskiemu występował. Cała ta historia tworzy przecież sylwetkę bohatera, czytelnego, rozpoznawalnego dla tych ludzi, którzy wypatrywali jakiś znaków nadziei na ciemnym horyzoncie. Europy początku XIX wieku, nadziei na to, że sprawa wolności, że sprawa niepodległości, że sprawa postępu, używając hasła bliskiego na pewno Kościuszce, będzie jednak toczyła się dalej w wieku XIX, że nie jest stracona. I właśnie w roli tego symbolu był potrzebny Napoleonowi Kościuszko. Ale jednak Kościuszko nie stanął u boku Napoleona, stanął książę Józef Poniatowski. Dlaczego nie zajął miejsca u boku cesarza, cesarzy? i boga wojny? Kościuszko miał dwa powody. W liście, w którym Kościuszko odpowiedział na pierwszą ofertę Napoleona, jasno było powiedziane, że traktuje Napoleona jako, to określenie nie padło, ale istota rzeczy była taka właśnie, zdrajcę ideałów rewolucji francuskiej pod wieloma względami bliskie. Kościuszce. Kościuszko był bliski środowiska Jakobinów, no może nie tych straconych w tym czasie. Ale wcześniej sprzyjał im także Napoleon, poniósł zresztą konsekwencje. No nie tyle Napoleon im sprzyjał, ile dzięki nim Napoleon zaczął stawiać pierwsze kroki swojej karierze. Robił tak mhm. Augustyn Robespierre, brat Maksymiliana, głównego lidera Jakobinów, był właśnie patronem tych pierwszych kroków młodziutkiego, 24-letniego, Napoleona Bonaparte, awansując go do stopnia generała w wieku 24 lat. Kiedy upadli Jakobini, Napoleon rzeczywiście na chwilę nawet stracił wolność, ale został szybko wyciągnięty z tego zagrożenia i jego talenty wykorzystali ci, którzy obalili Jakobinów dyrektoriat, a Napoleon na pewno ideowo nie czuł się związany z Jakobinami przeciwnie doświadczył spisków na swoje życie ze strony tych środowisk radykalnych, wielkiego zamachu, w którym cudem uniknął śmierci Napoleon, a z tym właśnie środowiskiem Kościuszko się do pewnego stopnia identyfikował i to był pierwszy powód, dla którego nie odpowiadała mu współpraca z Napoleonem. Drugi, być może ważniejszy i związany bezpośrednio już z Polską, polegał na przekonaniu Kościuszki, że jeśli Polska ma stanąć na nogi, to musi zostać odbudowana w całości, a więc nie może być przedmiotem przetargów, jakimś kadłubowym państewkiem. Polska ma powstać od razu, sięgając po Odessę i Rygę. Te miasta zostały wymienione przez Kościuszkę i niezależna od oparcia od mocarstwo zachodnie. To żądanie oczywiście nierealistyczne, Napoleon nie mógł tego obiecać, nawet choćby chciał, no bo trzeba byłoby najpierw pokonać trzy mocarstwa rozbiorowe naraz. Ale to żądanie wyrażało słuszne obawy Kościuszki. Nie chciał Polski sprowadzić do roli pionka w rękach Napoleona. No właśnie, bo wtedy zaborcy ze wschodu zamienieni zostaliby na wpływowego cesarza zachodu, czyli Napoleona, który rozdawałby tutaj karty. I tu był jeszcze jeden być może motyw, który trzeba dodać a który ujawnia się w całej pełni w roku 1815, kiedy, czy 14 nawet, kiedy Napoleon jest już pokonany, a nowy pan Europy, Aleksander, car Aleksander, wyciąga rękę do Polaków. Wyraźnie mniejsze opory ma Kościuszko, żeby tę rękę cara przyjąć niż opory, które miał w stosunku do Napoleona. I nie chodzi tutaj o żadne jakieś zdradzieckie instynkty czy zaszłości u Kościuszki. Kościuszko patrzył trochę geopolitycznie na położenie Polski. Polska nie będzie miała takiego znaczenia dla interesów Francji, jakie ma dla swoich bezpośrednich sąsiadów. Rosja wydawała się Kościuszce z jednej strony i największym wrogiem, ale jednocześnie przy zmianie polityki rosyjskiej na nie-antypolską wydawała się największą nadzieją na to, że Polska obok Rosji, jeśli zostanie odbudowana w całości będzie bezpieczniejsza, pewniejsza, jeśli Rosja będzie się zgadzała na to, niż wtedy, kiedy Polska będzie zależała od dobrej woli cesarza zachodniego mocarstwa, które jest daleko i które niespecjalnie wysoko lokuje Polskę na liście swoich priorytetów geopolitycznych. Kościuszko odrzucił jednak starania cara Aleksandra I o zdobycie Poparcia naczelnika. Czy naczelnik nie uwierzył w to, że nazwa Królestwo Polskie daje większą możliwość odrodzenia Rzeczypospolitej niż poprzednie księstwo warszawskie utworzone za sprawą Napoleona? Tutaj w grę wchodził czas, nieubłaganie odbierający siłę i energię życiową. kościuszce Kościuszko w roku 1814 zbliżał się do siedemdziesiątki. Tyle tylko, że również Aleksander nie spełnił tego warunku, który Kościuszko powtórzył raz jeszcze, tym razem w stosunku do cara Rosji, tego samego warunku, który wcześniej postawił Napoleonowi. Polska musi być odbudowana w całości. Powinna objąć nie tylko obszary odebrane przez Aleksandra Prusom, ale powinna Polska objąć wszystkie ziemie, które Rosja miała w swojej dyspozycji zagarnięte na obszarze dawnej Rzeczpospolitej. A więc od Dniepru do Dźwiny. Tym razem takie symboliczne wschodnie granice wskazywał Kościuszko. Aleksander rzecz jasna nie mógł tego obiecać w roku 1814, bo przecież całe elity rosyjskie rozszarpałyby go na kawałki wobec takiej decyzji. Po największym w historii Rosji zwycięstwie militarnym, zwycięstwie nad Napoleonem, którego Polacy byli przecież do końca sojusznikami, Rosja miałaby się wyzbywać zdobyczy na Polsce. Tego elity rosyjskie w żaden sposób nie chciały dopuścić. Niemniej... Aleksander, odbudowawszy Królestwo Polskie, czynił obietnicę, że poszerzy je na wschód o przynajmniej część ziem zabranych wcześniej przez Rosję. Kościuszko o tym wiedział i dlatego po roku 1815, w ostatnich miesiącach swojego życia, Patrzył na Aleksandra i na jego projekt Polski z większą sympatią niż na Napoleona i Księstwo Warszawskie. Widział tu pewne nadzieje, choć nie był już w stanie ze względu na swój wiek brać udziału w ich realizacji i starał się godnie do końca swoich dni reprezentować ideał Polski suwerennej i jednocześnie Polski całej. Z dzielnym duchem i orężem Polak kraj. Swój ją swobodzi, strajca pieszknie my zwyciężym, bo kościuszko nam przewodzi. Tylko razem, tylko w zgodzie, a powstańcom będzie wzorem. Wszak dyktator przy narodzie, cały naród z dyktatorem. Oto jest wolność i śpiew. Śpiew, śpiew, my za nią przelejem krew, krew, krew. O, to jest wolności, śpiew, śpiew, śpiew, my za nią przelejem krew. Spójrzmy teraz na trzeciego bohatera naszego spotkania, księcia Józefa Poniatowskiego. Dlaczego uwierzył, że powołane w 1807 roku przez Napoleona księstwo, ale tylko warszawskie, to odbudowana Rzeczpospolita, a przynajmniej początek odbudowy Rzeczpospolitej. Punkt wyjścia księcia Józefa był na pewno zupełnie inny od Kościuszki. Książę Józef należał przecież do najściślejszej elity politycznej Rzeczpospolitej jako bratanek ostatniego króla, Stanisława Augusta i jednocześnie należał do kosmopolitycznej elity arystokracji europejskiej, urodzony, wychowany w Wiedniu, pod opieką matki. Ojciec umarł stosunkowo wcześnie, książę Andrzej, a matka y, Teresa z domu Kiński należała do przecież arystokracji, no można tak powiedzieć, habsburskiej. Książe Józef nauczy się polskiego, po niemieckim, po francuskim. Do końca życia zresztą w piśmie będzie z błędami. Tego języka używał, chociaż naturalnie nie umniejsza to w niczym jego patriotyzmu, ale jest taki zabawny jego wpis do księgi gości Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie podpisuje się książę Józef jako Józef przez uzwykłe i s. To oczywiście drobiazgi. Przypominam je, by uświadomić, że dochodził on do namiętnego polskiego patriotyzmu inną zupełnie ścieżką niż wywodzący się ze szlacheckiej dolnej warstwy czy co najwyżej średniej warstwy Tadeusz Kościuszko. Jako lew salonowy, przystojny, zdobywający łatwo wdzięki najpiękniejszych dam gdziekolwiek się pojawił Książę Józef mógł przecież wybrać karierę, która wcale nie wiązała go tak ściśle z Polską, a jednak ta idea, którą zaszczepił w nim jego stryj, król Stanisław August Poniatowski, by został Polakiem, by związał swój los z Rzeczpospolitą, przylgnęła do jego serca i nabrała wyrazu takiej rycerskiej służby, jakiej uczył się najpierw. I jeszcze w szeregach armii austriackiej, szturmując z niesłychaną odwagą i brawurą twierdzę serbską Szabacz, oczywiście znajdującą się w rękach tureckich, w wojnie austriacko-tureckiej w 1788 roku. Potem, kiedy wezwał go król Stanisław August do Polski, przyjechał książę Józef służyć w reformującym się i rozbudowującym się wojsku polskim. Kiedy otrzymał tytuł głównodowodzącego tego wojska w najbardziej krytycznym momencie, to jest w momencie, kiedy trzeba było bronić Polski przed najazdem rosyjskim. Książę Józef stanął do tego zadania z pełną determinacją, z niezłym przygotowaniem wojskowym, już wyniesionym z armii austriackiej, także z kształcenia teoretycznego i z rozmaitych manewrów, prób przygotowania tego szybko rozbudowującego się niemal od zera Wojska Polskiego. To wszystko sprawiło, że jako wódz naczelny książe Józef zdał egzamin w tej kampanii wiosennej 1792 Oczywiście tej wojny nie mógł wygrać. Armia rosyjska była zdecydowanie silniejsza, bez porównania bardziej doświadczona od armii polskiej, ale opór, który Wojsko Polskie stawiło pod komendą księcia Józefa, okazał się silny, nadspodziewanie silny i przekreśliła go dopiero decyzja stryja księcia Józefa, czyli króla Stanisława Augusta o przystąpieniu do Targowicy, Decyzja, która wzbudziła rozpacz w bratanku. Głęboki kryzys w stosunkach jego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Książę Józef wierzył, że można jeszcze walczyć, że można stawiać opór, że trzeba stawiać opór, że nie można tak łatwo kapitulować pod przemocą, która idzie ze strony Imperium Rosyjskiego na Polskę. Kiedy w roku 1794 Władze rosyjskie wymusiły na formalnie przecież suwerennym królu Stanisławie Augustie Poniatowskim, by ten skasował order virtuti militari, kiedy w bardzo przykrym liście Stanisław August Poniatowski poprosił swojego bratanka, by ten odesłał mu order virtuti militari. Książę Józef odesłał nie tylko ten order, ale wszystkie inne ordery, które mu wcześniej stryj nadał w tym order Orła Białego i Świętego Stanisława. I nie tylko dlatego nazywał postępowanie króla Stasia nikczemnością. Tak, więc próba, która w pewnym sensie hartowała jego przekonanie, że nie można zdradzić, to było najważniejsze, ale nie można było też wygrać. W roku 1794 nie zerwał całkiem ze swoim nieszczęsnym stryjem Książę Józef i kiedy ten był zagrożony powstaniu kościuszkowskim, książe Józef stara się wspierać stryja, a też, pamiętajmy, bierze udział w tej walce w czasie powstania kościuszkowskiego. Tym razem i on jest podkomendnym Kościuszki. Bierze udział w obronie Warszawy, choć z mniejszymi sukcesami niż dwa lata wcześniej, nawet środowisko Jakobinów polskich oskarżało księcia Józefa o świadome zaniedbania czy o zdradę. To oczywiście było nieprawdą. Bronił wtedy książę Józef Bielan, Marymontu i powązek przed wojskami rosyjskimi, przede wszystkim tzw. gór szwedzkich, czyli Bemowa. Nie udało mu się ostatecznie przed szturmem generalnym ustrzec tych ważnych pozycji, ale starał się do końca swój rycerski obowiązek i patriotyczny obowiązek zarazem spełnić. Potem przychodzi katastrofa, na pewno nie przez księcia Józefa Zawiniona, likwidacja Rzeczpospolitej. Książę Józef musi jako właśnie reprezentant tej familii poniatowskich regulować zarówno kwestie długów po swoim stryju, królu, który zdecydował się na abdykację pod presją rosyjską. Musi walczyć o resztki swojego majątku zasekwestrowanego przez władze rosyjskie. I to jest czas, kiedy wydaje się, że... Książę Józef pędzi czas na płochych rozrywkach, przyjmuje ordery od króla Prus, wydaje się pogodzony jakby z tą sytuacją i moment, kiedy Prusy zostają rozbite w fenomenalnej kampanii, jaką prowadzi Napoleon i marszałek Dawu w roku 1806, Przywraca nadzieję księciu Józefowi, że to życie, które było jakby bez sensu, niezwiązane z tą tradycją rycerską, honorową, z tą walką o Polskę, w którą zaangażował się przecież całym sercem wcześniej, że to życie można przerwać i wrócić do rycerskiego obowiązku. Szansę daje mu Napoleon i tak pojmując honor właśnie książę Józef pozostanie przy Napoleonie do końca. Czasem zapominamy o tym, licząc straty, które ponieśli Polacy walczący u boku Napoleona przed 1806 rokiem straty Legionów Polskich, Santo Domingo, że przecież żołnierzy francuskich zginęło bez porównania więcej, walcząc na ziemi polskiej właśnie w roku 1806 w bitwach pod Iławą Pruską i Frydlandem. Tam przecież dziesiątki tysięcy francuskich żołnierzy zginęły w walce przeciwko armii rosyjskiej, a to przecież dopiero po tych zwycięstwach i wcześniejszych zwycięstwach nad armią pruską, stało się możliwe, no cóż, przywrócenie przynajmniej polskiej administracji i zaczątku państwa polskiego, by odbudować choćby ten mały zalążek polskości, księstwo warszawskie. Liczą na więcej oczywiście. Książę Józef nie został formalnym przywódcą tworzonej administracji księstwa warszawskiego wskutek intryk wielu swoich byłych podkomendnych, związanych z tym bardziej radykalnym ruchem emigracji polskiej, wojskowej emigracji polskiej we Francji. Tu zwłaszcza stary i wyjątkowo wstrętny intrygant Józef Zajączek robił wszystko, żeby zepsuć opinię zarówno księciu Józefowi, jak i generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. Dopiero stopniowo przekonał książę Józef Poniatowski do siebie Napoleona. Pozycja, jaką ostatecznie objął w księstwie warszawskim, Książę Józef sprowadzała się do roli organizatora wojska tego księstewka, wojsko było w Księstwie Warszawskim najważniejsze i to wojsko zdało egzamin w momencie próby bardzo istotnej i dającej nadzieję na poszerzenie tego księstwa, na jego rozbudowę do prawdziwego państwa polskiego. To był rok 1809, czas największej sławy księcia Józefa. Bitwa pod Raszynem z Austriakami. Która nie przyniosła od razu sukcesu. Przeciwnie, książę Józef wycofuje się z Warszawy, ale na bardzo honorowych warunkach. Za to podejmuje niezwykle śmiały manewr wyzwolenia Galicji. I to właśnie triumfalne wkroczenie do Lwowa. Już przecież od 40 lat będącego częścią zaboru austriackiego. A potem do Krakowa, wyzwolenie starej stolicy. To przynosi ogromną sławę i satysfakcję księciu Józefowi. Choć nie wszystkie te ziemie zostały dodane do księstwa warszawskiego, to przynajmniej cząstka zaboru austriackiego została dołączona razem z Krakowem. I to państewko zaczęło przypominać twór bardziej zdolny do życia, a przede wszystkim zdolny do rozwoju, do powiększania dzięki dzielności militarnej tych oddziałów, które tworzył książę Józef. Z tymi nadziejami przystępowano do wojny 1812 roku przeciwko Rosji. Książę Józef Poniatowski trwał przy Napoleonie do końca. Także bitwa narodów była jego udziałem i tam zginął. Gdyby ta historia potoczyła się inaczej, czy książę Józef Poniatowski zostałby królem odrodzonej Rzeczpospolitej? Na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi, natomiast warto uświadomić sobie coś, co bardzo umyka w takich standardowych dyskusjach nad wyższością realizmu, nad romantyzmem na przykład, gdzie książę Józef jest obsadzony w roli niepoprawnego symbolu głupiego romantyzmu. Tak, książę Józef rzeczywiście wybrał na przekór radom rozmaitych, czasem mądrych i szlachetnych ludzi, jak książe Adam Jerzy Czartoryski, który namawiał go, by przejść do obozu, wygrywającego w tym momencie obozu rosyjskiego i tam walczyć o sprawę polską. Książę Józef zastanawiał się nad tym całą noc w czasie Wielkiego Tygodnia 1813 roku w Krakowie, ale odrzucił tę ofertę właśnie w imię rycerskiej wierności i honoru, idąc dalej z wycofującym się Napoleonem i biorąc udział w tej wielkiej bitwie, bitwie narodów, tuż przed którą mianował go marszałkiem Francji. Ta postawa, która wydaje się tak nieracjonalna, tak absurdalna zwolennikom tępego realizmu, właśnie przyniosła nie tylko podziw księciu Józefowi wtedy, uznanie także jego wrogów, ale przyniosła także realny efekt w postaci decyzji Aleksandra, zwycięskiego Aleksandra, który z najwyższym szacunkiem, mówię o carze Aleksandrze, Odnosił się do postawy księcia Józefa, chociaż ten pozostał jego wrogiem. Aleksander postanowił uczcić pośmiertnie księcia Józefa i zezwolił na powrót jego szczątków z terenu Bitwy pod Lipskiem do Krakowa. Aleksander uznał, że ta wielka wartość bojowa, którą wykazali Polacy pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego w całej epopei księstwa warszawskiego, Sprawia, że właśnie warto tę ich wierność, bojowość, charakter, który Polacy walczący o niepodległość pokazali, połączyć z Rosją raczej niż pozostawić w roli wrogiej Rosji. Ale najważniejszy symbol, który łączy wszystkie trzy dzisiaj opisane postaci. Tadeusza Kościuszka, księcia Józefa Poniatowskiego i Napoleona. Razem składają się oni na te słowa. Jeszcze Polska nie zginęła. Była to audycja Historia Żywa. Kolejna audycja za tydzień w poniedziałek, także po godzinie 23. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie opowieści cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl.uk.